Jeżeli minęła już trzynasta, to możecie legalnie posłuchać podcastu o piwie. Witaj drogi słuchaczu, słyszymy się po raz 27 w podcaście o piwie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony czeskiemu piwu Budweiser Tmawy Leżak, czyli jest to piwo ciemne, typ piwa to jest lager. Piwo pochodzi prosto z Czech, dostałem je od Roberta Kamaszyna prowadzącego podcast 420. Na tyle etykiety udało mi się rozszyfrować, że piwo ma 4,7% alkoholu. Niestety nie ma podanego ekstraktu. Reszta, reszta. Wszystkie napisy są po czesku. Termin przydatności do spożycia to jest 19 kwietnia 2011 roku. Piwo jest całkiem ładne. Jeśli ktoś widział tego Budweisera. Zwykłego, jasnego, którego można często kupić w Polsce. Te etykiety są, są w tym samym stylu zrobione, tylko że zielone kolory są zastąpione poprzez kolory brązowe. Tak więc mamy dużą białą etykietę z małym brązowym paskiem na dole. Szyjka butelki jest przyozdobiona brązowym złotkiem z, pieczęcią, z czerwoną pieczęcią browaru. Piwo sprawia wrażenie jakby było w ciemnej butelce, jednak jest to butelka z zielonego szkła, a jedynie piwo jest tak ciemne, że, że po prostu będąc w środku jeszcze w butelce sprawia wrażenie, że jest ona ciemna. Myślę, że starczy tych informacji wstępnych takich, otwórzmy piwo i zobaczmy jak ono smakuje. Piwo otwarte, troszkę piany powstało w szyjce. To, co jest charakterystyczne, to od razu uderza nas przyjemny, słupkawy taki zapach. Hmm, pachnie naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Zobaczymy, jak to będzie, jak przyleje piwo do kufla. Piwo wygląda naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Jest w kolorze takim jasno-brązowym i jest oczywiście idealnie klarowne. Nie widać zbyt wielu uciekających bąbelków. Wytworzyła się, na pianie, wytworzyła się na piwie bardzo obfita piana, która jest koloru beżowego. Składa się z małych oraz średnich bąbelków. Piana z czasem opada, jednak nie jest to bardzo gwałtowne opadnięcie. Minęło już ze dwie minutki odkąd nalałem piwo Piana ma spokojnie pół centymetra jeszcze Także mam nadzieję, że nie będzie z nią najgorzej Patrząc pod światło na to piwo Można dostrzec takie machaniowe refleksy Naprawdę bardzo ładny kolor W zapachu można wyczuć Obecność słodu karmelowego Tak mi się wydaje przynajmniej e, Piwo pachnie właśnie takim karmelem e, Nie czuć zapachu kawy Zapach e, taki przyjemny, nie czuć również chmielu, ale ogólnie jest e, bardzo, bardzo fajny zapach. W smaku to piwo jest minimalnie, minimalnie kawowe. Jak było czuć w zapachu karmel, tak w smaku go niestety nie da się wyczuć. Ale i tak piwo jest e, całkiem przyjemne. Jest całkiem mocno wysycone dwutlenkiem węgla. Jednak e, są to takie naprawdę mikroskopijne bąbelki. Biorąc większy łyk do buzi i trzymając piwo na języku, można wyczuć jak się one, te bąbelki się rozbijają na języku. Czuć w całym podniebieniu, że są one takie naprawdę malutkie, drobniutkie, delikatne. Piwo ma naprawdę e, niezłe wysycenie. Bardzo mi to pasuje. E, generalnie wolę takie mniejsze bąbelki, mniejszą ich ilość. Tutaj są tylko mniejsze bąbelki, ilość jest e, całkiem spora. Jednak idealnie to do tego piwa pasuje i muszę powiedzieć, że czeskie piwo trafia w mój gust. W smaku poza tą kawowością piwa można wyczuć lekką koryczkę. Piwo jest raczej z gatunku tych wytrawnych. Próżno tutaj szukać jakiejś słodkości. Według mnie to dobrze, ponieważ nie przesłudzimy się tym piwem. A również ta jego gorzkawość powoduje to, że Wypicie jednej butelki piwa orzeźwi nas całkowicie. Nie będziemy musieli sięgać po następne. Piwo jest, jest raczej do, do degustacji niż do spożycia takiego sesyjnego. Wydaje mi się, że jedna butelka tego piwa jest optymalną ilością. Nawet gdyby była to butelka 0,33 to by była wystarczająca dawka tego piwa, ponieważ jest ono bardzo mocne w swoim smaku. Ta kawowość tutaj się fenomenalnie przebija, jednak powoduje też to, że... O, przepraszam, ten dźwięk, który mogliście słyszeć, to był przejeżdżający za oknem pociąg, który mnie troszkę z rytmu wybił. Aha, mówiłem o, o tej kawowości piwa. Więc jest ona na tyle mocna, że wypicie tej jednej butelki powoduje to, że po następnej już sięgać nie będziemy, ponieważ, no tak jak wspomniałem, piwo jest takie gorzkawe i, i ta gorzkość tego piwa powoduje to, że nie mam ochoty sięgnięcia po kolejne piwo. Jednak nie jest to odruch taki, że piwo mi nie smakowało, tylko, tylko po prostu smak jest tak intensywny, że jedno piwo spokojnie starcza i, i cały czas ten posmak nam taki po piwie pozostaje. Kiedy otrzymałem to piwo, spodziewałem się czegoś w rodzaju noteckiego ciemnego albo ciemnego gniewosza, jednak to piwo jest kompletnie inne. Tamte są piwami takimi słodkawymi, to jest, tak jak już wspominałem, bardzo, bardzo wytrawne. I muszę powiedzieć, że jest to ciekawa alternatywa dla na przykład ciemnego noteckiego, które ma wielu, wielu fanów i tych wszystkich fanów zachęcam do sięgnięcia po czarnego Budweizera. Nie jestem pewien, jak to jest z wersją, którą można kupić w Polsce. Czy jest to to samo piwo, które jest robione w Czechach? Czy jest to jakaś wersja produkowana w Polsce? No, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Po doświadczeniach na przykład z Pilznerem Urquellem, może to być różnie, ponieważ polski Pilzner jest kompletnie inny od tego czeskiego. Mam nadzieję jednak, że ta wersja, którą można kupić tutaj u nas w kraju, jest tak samo dobra jak piwo czeskie. Może ktoś ze słuchaczy próbował obie, obie wersje i jest w stanie to potwierdzić, czy temu zaprzeczyć. Prosiłbym o komentarz tą osobę. Ostatnio miałem możliwość napicia się jasnego Budweizera, czyli tego jakże popularnego lagera, który często występuje w supermarketach. Na przykład ostatnio był w promocji w Lidlu, można było kupić za bodajże 2,50. Uważam, że ciemna wersja tego piwa jest 100 razy lepsza. Oczywiście nie sposób je tutaj porównywać, no bo, no bo niby jak, to są kompletnie różne piwa, jednak mając do wyboru jasne i ciemne, zawsze sięgnę po ciemne. To nie ulega wątpliwości, jasne jest dla mnie zbyt słodkie, po prostu nie przemawia do mnie to piwo, a ciemne jak najbardziej jest piwem dobrym. Już minęło dobre 10 minut odkąd sobie nalałem piwo do szklanki, piana co prawda zniknęła, jednak pozostała obrączka na ścianach szklanki i muszę wam powiedzieć, że to jest taka e, bardzo gruba obrączka, jest mniej więcej szeroka na 3-4 mm jest również na 2 mm wysoka Piana jest jedną z lepszych stron tego piwa Dlaczego tak mówię? No Dlatego, że, że no jest całkiem imponująca a jednak smak, który tak chwaliłem muszę teraz troszkę skarcić Jak dla mnie robi się zbyt intensywny ta kawowa goryczka jeszcze jeszcze mocniejsza się robi niż była na początku i mogę mieć trudności z tym, żeby dopić to piwo do końca. Jest po prostu tak maksymalnie mocne w swoim smaku, że, że ja wymiękam. No Dla mnie jest to za mocny smak. Jednak na pewno znajdzie, znajdzie on swoich wielbicieli. Wolałbym, żeby to piwo zamiast pół litra miało pojemność 0,33. Wtedy by było idealne. Wszedłem przed chwilą na stronę internetową browaru Budweiser Budwar, szukając jakiejś informacji o tym piwie. No i ku mojemu zadowoleniu okazało się, że strona jest w wersji angielskiej, także mogłem spokojnie po niej nawigować całe, nie musiałem używać żadnych tłumaczy. No i co dalej? Znalazłem interesujące mnie piwo, czyli tego ciemnego lagera. Okazało się, że jest produkowane w butelkach 033. Jest to dla mnie fantastyczna informacja. Jeżeli kiedyś znajdę piwo właśnie w takiej buteleczce, to z pewnością je sobie kupię, ponieważ, no, jak już mówiłem, jest naprawdę bardzo, bardzo dobre, pomimo tej swojej ostrości smaku. Niestety nie było podanego ekstraktu tego piwa. Jest to minus, bo, no, chciałbym wiedzieć co dokładnie pije, jednak był podany skład i otóż co się okazało w piwie są słody karmelowe, tak jak podejrzewałem oprócz tego monachijski i palony na pewno nieraz zdarzyło wam się pić piwo do posiłku o ile do obiadów ja na przykład lubię sobie wypić jakiegoś lekkiego lagera albo pilsnera, którego zawartość alkoholu oscyluje w granicach 3-4%, to o tyle ten leżak z Budwejzera wydaje mi się, że będzie lepszym piwem do deserów. Ponieważ jedząc jakieś słodkie ciasto, ta kawowa goryczka ładnie nam złamie ten smak, będzie kontrastować, przez co słodkie ciasto będziemy mogli sobie zneutralizować gorzkim piwem. No jak dla mnie dobre połączenie. Na pewno lepsze niż picie do deserów jakiegoś jasnego piwa, jeszcze takim piłem e, deserowym mógłby być jakiś porter. Trzeba pamiętać jednak o tym, że porter zapewne będzie miał dwa razy większą zawartość alkoholu niż ten Budweiser. Także, co kto lubi. Chciałbym bardzo podziękować Robertowi za to, że wybrał mi tak dobre piwo. Pomimo, iż Budweiser jest wręcz światową marką rozpoznawalną na każdym kontynencie, to to konkretne piwo, czyli ten tmawy leżak, no trzyma fenomenalny poziom i jak na piwo z wielkiego koncernu, no jest po prostu rewelacyjne. Nic dodać, nic ująć, po prostu świetny produkt, który naprawdę warto, warto spróbować. Polecam wszystkim i miłośnikom y, ciemnych piw i jasnych i, i tym co nie lubią piwa, nie spróbują, bo... No bo to jest kompletnie różne przeżycie od tego, z czym kojarzycie zapewne Budweizera, czyli ze słodkim, jasnym piwem. W życiu bym nie powiedział, że, że komercyjny browar jest w stanie uważać tak świetne piwo. Polecam każdemu. Ostatnie łyki piwa były troszkę mniej kawowe niż to, co mogłem zaobserwować na początku i w środku piwa, także niewątpliwie zapiszę to na plus. Podsumowując, mogę temu piłu wystawić y, taką mocną, mocną siódemkę. No, nie jest to y, pełna ocena, nie jest to pełna dziesiątka. Jednak jest kilka mankamentów, które, y, które wpłynęły na tą ocenę. Y, no właśnie ta intensywność smaku, która jest y, tutaj zarówno zaletą, jak i przekleństwem tego piła. W, w, według mojego gustu y, piło ma aż za mocny smak, jest no, aż za dobre wręcz, można tak powiedzieć. Być może Wam jak najbardziej po posmakuje i wystawicie temu piwu pełną dziesiątkę, jednak ja e, no może mam trochę, e, trochę delikatniejsze podniebienie i ten mocny smak e, no zakłócił mi całkowitą przyjemność picia tego piwa, jednak e, bez wątpienia gdybym miał e, mniejszą butelkę to, to na pewno by była ta ocena wyższa. Nie należy się załamywać 7, to i tak jest bardzo dobra ocena. Jak już nie jeden raz wspomniałem w dzisiejszym odcinku, piwo polecam każdemu, jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Myślę, że to wszystko, co dzisiaj miałem wam do powiedzenia. Słuchajcie mnie kolejnym razem. Zostawcie po sobie jakiś komentarz. Przypominam także o tym, że czekam na Wasze proma zajawki i różnego rodzaju nagrania, które będę mógł potem zamieścić w podcaście. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia kolejnym razem i mam nadzieję, że znowu trafi na jakieś świetne piwo, które e, razem będziemy mogli się rozkoszować jego smakiem I do usłyszenia. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami tak jak ja to odsyłam e, na stronę podcastu opiwie.wordpress.com Opiwie po piwie Brzuch rośnie.